Podnośnik, Podnośnik. To, jest to jest inny nośnik. Podnosić może ciśnienie nośnik, krwi. Skontaktuj się z lekarzem, trzeba tak by na pewno jest to dla, to dla ciebie dobre. Podnośnik informacji i pozytywnych klimatów nośnik. Trzeba by na pewno. Zapraszam. Uhu! Zależna audycja internetowa z Brooklynu, z Nowego Jorku. Zapraszamy na kolejny odcinek. Dzisiaj rozmawiamy z Jankiem, który przyjechał do Ameryki. Janek, kiedy przyjechałeś? Jak wspomina swój przyjazd? Czy łatwo było dostać wizę? To znaczy, przyjazd mój w 2000 roku. no Z wizą było różnie. W Polsce trzeba było wizę załatwić, zapłacić pieniądze oczywiście. No ale przyleciałem do tej, do tej Ameryki. No wrażenia takie pierwsze. No Ameryka jak Ameryka. Mieszkanie. Zasadnicza rzecz. No uderzyło mnie takie po prostu bałagan. Można powiedzieć bajzer. No ale Ameryka wygląda tylko ładnie tak z zewnątrz, ale od kulis. Czyli tak od tyłu zobaczyć od środka może w ten sposób. To po prostu ma dużo do życzenia. No i oczywiście problem na początku jest znaleźć pracę, pracę jakoś odpowiednią, żeby jakieś pieniążki zarabiać, bo mieszkanie wyrentowane, trzeba rent zapłacić, utrzymać się i tak dalej. Ciężko, ciężko było, ale miałem kilku znajomych, którzy w tym mi pomogli. No i najpierw pracowałem tydzień w jednej pracy, Później poszukałem i inną pracę już tam przez znajomych, też tam parę miesięcy. No i tak upłynęło kilkanaście lat, no może, mogę powiedzieć szczerze, osiem lat. No i teraz no, mam stałą pracę, pracuję i no, jestem ogólnie zadowolony. A odnośnie Ameryki, ludzie i tak dalej. Ameryka, po prostu ludzie według mnie, według mojego spojrzenia, to są bardziej ludzie tacy bym powiedział, luzacy. Dlaczego tak mówię? Amerykanie sposób poruszania się, czy w Subwayu, czy na ulicy, mijając się na chodnikach, po prostu stanie, w którym miejscu chce. Nawet w drzwiach do sklepu, zatarasuje, rozmowa przez telefon, przez komórkę, po prostu bałagan. Ja bym powiedział, że w Polsce jest dużo większa kultura niż y, ludzi w Ameryce. Oczywiście, że tu jest dużo kultur religijnych, dużo ze 150 narodowości, różne mają zwyczaje, ale ludzie, którzy po prostu tu już są z 20 lat lub więcej, czy się urodzili, po prostu jakby przesiąkli yy, Ameryką. Po prostu ludźmi utożsamiają się z tym, co tu się dzieje po prostu. Robią się tacy jak Amerykanie. Kompletny luz. I po prostu żadnej hierarchii wartości, bym powiedział, tylko po prostu biznes, zabawa, pieniądze. No i oczywiście mieszkanie, samochód. No tak pokrótce to wygląda Ameryka. Idąc dalej tokiem... Y postępowania w Ameryce ludzi i jak oni tu żyją. Tak patrząc na młodzież i ludzi, ja bym może się tam y, ustosunkował do, do młodzieży, jak to wychowują, bo Ameryka po prostu y, nie ma zaplecza młodych ludzi, którzy po prostu y, są w jakiś sposób przygotowywani do pracy, do życia w społeczeństwie, do kultury. Przecież tu w Ameryce nauczycielom w szkole się mówi, perty, rodzicom, dziadkom. Ja bym powiedział tak, że w Ameryce raczej to młodzież i zacznę, zacznę może od dzieci. Dzieci się nie wychowuje, tylko dzieci się po prostu hoduje. Dzieci osiągną jakiś tam wiek 19-20 lat. Oczywiście już chcą być sami, już rodzice muszą jakieś mieszkanko, apartamencik szukać, bo chłopak już krępujące sprawy i się wyprowadzają. A miałem możliwość pracowania krótko, bo krótko w amerykańskiej firmie, Pracowali tam młodzi ludzie, ale daję głowę sobie uciąć, że Polacy 4-5 razy szybciej zrobią, lepiej i szybciej od Amerykanów, od młodych ludzi w Ameryce. Po prostu oni mają czas na wszystko, do, każdego, do każdej śruby, śrubokręt taki... No, żeby był właściwy, tak jak książka pisze, zgodnie z instrukcją. Śruba musi być taka, jak nie będzie tej śruby jak trzeba, to na drugi dzień po prostu przywiozą, ale musi być taka y, oryginalna. Może jeszcze dwa czy słowa o młodzieży polskiej w Ameryce. Przyjedzie ktoś do Polski, rodzina, córeczka, synuś, i praktycznie po czasie pięciu, sześciu lat dzieci już są tak zamerykanizowane, że po prostu już no jak małpy naśladują po prostu to, co robią rówieśnicy. No i później taki Polak młody dorasta. Jest identyczny po prostu jak, jak dzieci urodzone. W Ameryce. Ubiór, strój, fryzury i po prostu kompletny luz. Weźmy na przykład Bedford, na którym mieszkałem jakiś czas. Ulica, przy której jest tam naprawdę dużo restauracji. Możliwość mieszkania oczywiście jakiegoś w miarę wygodnego i spokojnego jest praktycznie żadna. Huk... Krzyki na zewnątrz, zespoły grające na różnych instrumentach, druga, trzecia w nocy, trąbienie samochodów, choć na krzyżówkach są napisy, że 350 dolarów kary za używanie sygnałów. Ale kto to przestrzega tutaj? Ludzie przyjeżdżają po prostu wyszumieć się, zabawić się, byle po prostu było wesoło. To trwa tak od piątku wieczór, sobota i niedziela. No praktycznie współczuję tym ludziom, co mieszkają przy Bedfordzie, bo to po prostu ręd jest duży zamieszkania, a praktycznie spokoju nie ma. Przychodzi człowiek z pracy, piąta, szósta godzina, nie położy się spokojnie, bo po prostu nie ma możliwości odpocząć spokojnie, bo zamkniesz okno za gorąco, air jak stawi się, no to jeszcze troszkę jest, jest cisza i spokoju tak nie dochodzi, ale to jest po prostu niemożliwe. Policja stoi przy... Przy ulicy, przy krzyżówkach, samochody trąbią, nikomu to nie przeszkadza. Znak, że jest, to jest, ale po prostu tylko tyle, że jest napisane. No ale jak ktoś stanie samochodem, oczywiście przy pompie, no to od razu tam trafikowiec już jest i oczywiście odpowiedni tykiet tam po prostu wypisze. Nawet jak się spóźnisz dwie minuty, czy stoisz legalnie, czy nielegalnie, wszystko jedno. To jest taka Ameryka, Analizując ten mój pobyt tu w Ameryce ośmioletni i wszystkie te moje prace, które po prostu podjąłem, może 8, 9 różnego rodzaju prac, no to mogę co powiedzieć w tym temacie, że współpraca z Polakami naprawdę jest bardzo trudna. Bo oczywiście w polskich firmach kontraktorskich jest taki człowiek, który po prostu no jak najszybciej, szybko, każda minuta... Lunch oczywiście pół godziny, no nie zawsze pół godziny, no bo trzeba po prostu pracować, bo on płaci. A wiadomo, że jak na początku, to każdy jak przyjdzie nowy pracownik, no to nie dam mu stawki za wysokiej, no bo musi sprawdzić, co on potrafi, no ale choćby nawet coś potrafił, no to nie ma z czego oczywiście dać podwyżki. I najchętniej to, jak takie ogłoszenie przeczytałem w gazecie było, że polska firma kontraktorska poszukuje człowieka do pracy, 8 dolarów na start, czyli bardzo dobre zarobki, znajomość elektryki, kanterperki, y plumbing byłby wskazany. Także wszystkie dziedziny, jakie możliwe za 8 dolarów. No, pracowałem w różnych firmach, miałem jednego takiego bossa, nieważne imię. Który po prostu człowiek, który założył firmę kontraktorską, bo tu dużo nie trzeba zarejestrować, opłacić, kupić wena, kontakty w internecie, w gazetach, rozpropagować po prostu swoje prace, no i zaczyna pracę. No i oczywiście szukał takiego, on był subkontraktorem, ale szukał człowieka, który po prostu potrafi coś zrobić. A więc ja znalazłem się w jego firmie, oczywiście plany, wszystko. Jak zaczęliśmy po planach patrzeć i mu mówię, że słuchaj, tu jest okno, czy tego, to on się zabierał, już jechał, bo yy, nie ma czasu. No i trzeba było robić, jak się tam źle po prostu coś zrobiło, no to on nie miał czasu, wtedy nie dopatrzył, oczywiście krzyki i tak dalej, niepotrzebne. No i byle kasa, oczywiście, jak robiliśmy łazienkę albo coś, no taka łazienka, na przykład zrobienie łazienki z demolition. No i do oddania gotową łazienkę. Jest 6,5 tysiąca dolarów. No to oczywiście on daje 2000 tysiące dolarów. Jeszcze tam pomocnika, no, który tam pomoże przy demolition, Zakup materiałów to już jest sprawa właściciela. I takiemu gościowi, który dowiezie tam klej, płytki, zostaje po prostu 4000 tysiące dolarów w kieszeni. Człowiek, który po prostu języka ani B, ani B, ani kukuryku, jak to mówią, a po prostu zarabia... Duże pieniądze, no 4 miliony, a praktycznie przejedzie się dwa-trzy razy da Cyt. Dużo jest takich właśnie kontraktorów, nieuczciwych, którzy nie mają pojęcia, ale robią biznes, a tu o to chodzi. Ja pracuję w Nowym Jorku i mieszkam w Nowym Jorku. A propos pracy i kontraktorów, o których już mówiłem, czyli wielkich bossów polskich, są wielcy, co obracają wielkimi milionami, ale są tacy, co żyją dobrze za te pieniądze. Ale forma zatrudnienia pracownika w firmie kontraktorskiej, czy u Amerykanów, czy u Polaków, wygląda jednakowo. Są pewne zasady. Jeżeli przyjmuje pracownika do pracy, on pracuje ale ma obowiązek, jeżeli po prostu odchodzi, ma lepszą firmę, czyli no lepsze pieniądze dostaje, no to odchodzi z pracy, no to jest obowiązek dwa tygodnie wcześniej poinformować bossa, że po prostu odchodzę, wtedy jest w porządku. Ale bos, jeżeli chce zwolnić pracownika, to na drugi dzień czy w ten sam dzień daje pieniążki do ręki, jutro już mi jesteś, nie jesteś do niczego potrzebny. Mam mniej pracy, dziękuję baj. A propos Greenpointu. To jest dzielnica praktycznie tylko dla Polaków, bo jak się przechodzi ulicą po Greenpoincie, no to oczywiście jak się słyszy różne epitety, no to wiadomo, że to Polacy, już nie chcę przytaczać jakich używają, bo wiadomo jakich Polacy używają. No ludzie po prostu Polacy traktują Greenpoint jako swój. No jest tam dużo sklepów polskich. No Oczywiście zaopatrzenie jest dobre w tych sklepach, choć po prostu jest, nie jest tak jak w Polsce. Bardziej jakby były kontrole tak w Polsce sanepidu czy tego, to wiele rzeczy, czy na przykład na Grimpoście są tak samo Chińczycy. To czy w polskich sklepach, czy, czy u Chińczyka jakby po prostu jakoś dogłębną kontrolę przeprowadzili to na pewno kakroci, myszy, szczury i tak dalej. No sklepy polskie, no jeszcze można przyjąć, ale Chińczycy, którzy po prostu idziesz do Chińczyka, robisz zakupy i po prostu widzisz, jak on to wszystko przygotowuje na tych patelniach i tak dalej, kurz, smród, tłuszcze rozlane, no, a ludzie siadają jedzą, oczywiście, bo to tanie jedzenie i tak dalej. No oczywiście mógłby się ktoś mnie zapytać, po coś przyjechał do Ameryki, skoro tak krytykujesz, że tu tak źle, taki brud, smród i tak dalej, I po prostu sytuacja w Polsce finansowa, mojej pracy i tak dalej, rodzina, po prostu powodowało to, że że zdecydowałem się przyjechać po prostu zarobić lepsze pieniądze w Ameryce. No i wtedy jak przyjechałem oczywiście to dolar był wtedy 4,70. No to oczywiście jak się wysłało 1000 dolarów do Polski to było czym porządzić. A teraz dolar tak się waha, 2,17, 2,10, 2,5, no aż niektórzy znajomi się boją, że po prostu że poniżej dwóch dolarów to już nie opłaci się po prostu tu mieszkać i zarabiać, bo wydawać tu pieniądze, choć wszystko drożeje. Ja samochodu nie mam, to na paliwa nie wydaję, ale, ale po prostu artykuły żywnościowe, mieszkania, prąd, gaz, komórkę tu po prostu każdy musi mieć, bo jest niezbędna w kontakcie, bo do pracy to w jedno miejsce, to w drugie wszystko to po prostu drożeje. Ale tu za te pieniądze, które się zarabia, no jeżeli Człowiek chce pracować, może za te pieniądze tu spokojnie żyć. Oczywiście, jeżeli nie nadużywa alkoholu, chodzi do pracy, bo tu nie ma, że jak dawniej w Polsce dostał L4 za jakieś pieniądze i po prostu siedział w domu. Tu po prostu zgłosisz, nie przyjdziesz dzień, dwa, nic się nie dzieje. No ale po prostu jeżeli ktoś tam tydzień się nie zgłasza albo coś, to podziękuję mu, szuka od nowa pracy, a później wiadomo, że go go no to zanim go sprawdzą, czy coś potrafi, to... Schodzi dłuższy czas i nie ma tych dochodów, a oczywiście jak mieszkanie płaci tam za apartament 1300, 1200 dolarów, no to wtedy jak nie ma dochodów jakichś konkretniejszych, jak ktoś sobie zakłada, że powinien się wyrobić w tych pieniądzach, no to ma wielki problem. No i dużo Polaków, których tu znam, których się w parku spotyka, moich znajomych z Polski, po prostu psychika człowieka nie wytrzymuje, ludzie po prostu jeżeli tracą pracę, yy, Biorą oczywiście za przysłowiowego kielicha, zaczyna się od piwa, od kumpli nie pracuje tydzień, dwa, miesiąc, a później po prostu spotyka się go tam gdzieś na ławce śpiącego, w brudnych, po prostu w brudnym ubraniu. No i także ciężko później takiemu człowiekowi, jeżeli ktoś ręki mu nie poda, po prostu wrócić do normalnego życia. Miałem kolegę, który 52 lata. Pracował trochę ze mną, no i po prostu, ale tak, alkohol, piwko, no i do pracy oczywiście jak szedł, to guma do rzucia, żeby Bos nie poczuł, choć po oczkach było widać, jaki przyszedł do pracy. No i po prostu wylądował w szpitalu, bo silne bóle w klatce piersiowej, no i to tak trwało po prostu tydzień czasu, dwa dni jeszcze tam próbowali ratować, rozległy zawał serca wątroba, zmiany w mózgu, no i po prostu w agonalnym stanie jeszcze parę dni. W sumie to trwało chyba półtora tygodnia, no zmarł. no A w Polsce z tego, co mi opowiadał, budowali piękny pawilon. I oczywiście mi mówi, że słuchaj, jest taka rzecz, że jeszcze, że tylko w tej Ameryce do końca roku, a to był 2007 rok, wracam do kraju, dość tej Ameryki, dość tej poniewielki z pracy do pracy, zapłacisz, nie zapłacisz. No i odwieźli go do Polski tylko już w Trumnie. Powiem taką historię tutaj z podwórka Ameryki odnośnie sądownictwa, oczywiście nieuczciwych pracodawców, którzy nie wypłacają pieniądze. Miałem taką sytuację, mieliśmy taką firmę, ekipę, można powiedzieć, pięcioosobowo. No, co żeśmy pracowali takiego kontraktora, Żyda oczywiście. No ale po jakimś czasie, po dwóch latach pracy, znaleźliśmy nową firmę, lepsze pieniądze, oczywiście na godzinę lepsza stawka. Także po prostu wcześniej, żeśmy mu oczywiście powiedzieli, że jeżeli nam nie poniesie pieniążków, to po prostu zmienimy firmę. No ale on w to nie wierzył. No i fakt się stał taki, że przyjechał gościu, wziął nasze narzędzia, wziął nas i poszliśmy do innej firmy pracować. A on płacił po prostu z trzytygodniowym opóźnieniem, czyli w trzeci tydzień, dwie tygodniówki mieliśmy u niego pieniędzy. No i więc forman poszedł tam na rozmowę do niego. No i co z naszymi pieniążkami, a ja ten powiedział, że zapomnijcie, że kiedykolwiek pieniądze dostaniecie, boście odeszli z firmy i tak dalej, a nie mieliście źle. No może źle nie było, ale stawka nie była za wysoka. Więc sprawę żeśmy wnieśli tutaj w Ameryce, jest tak zwany Mały Sąd, który rozpatruje takie sprawy do 5 tysięcy dolarów. No i sytuacja była taka, że cały ten proces trwał przez 4 lata. No to można powiedzieć, że od 2004 roku no, i finał był niedawno w maju. To no więc by odbywało się to w ten sposób, że pierwsza sprawa, wniosek do sądu o wypłacenie pieniążków. Oczywiście Żyd nie przyszedł. No, wysłał pracownika raz, drugi. No i później tych procesów w sumie przez 4 lata, żeby się to nie rozdrabniać, mogło być ja wiem z 15. No i po prostu się tak odbywa, że wchodzi się do takiej dużej sali. To jest taka sala duża, po prostu jak, jakby kościół i ołtarz, bym to tak powiedział, że jest takim jakby punktem, co siedzi sędzia, tam sekretarz, który tam pisze wszystkie te sprawy. Na samym początku oczywiście mówią, że powyłączać telefony, nie wolno papierosów palić, cisza oczywiście i, i tak dalej. No i wzywają po kolei, idzie się po prostu do sędziego, który po prostu ma jakieś tam papiery, wniosek, i tłumaczy się przy całej sali, oczywiście tam ktoś tam doleci, bo jest taka odległość do ławek może z 10 metrów i to się załatwia od ręki. Nawet nie ma możliwości po prostu dokładnie powiedzieć o co chodzi, bo sędzia wysłucha jednej strony, drugiej strony, czy legalnie, czy nielegalnie, no i koniec. No ale jeżeli nie ma po prostu właściciela, bossa, firmy, no to na tym się kończy, że oczywiście zobowiązuje go, żeby po prostu następnym razem wyznacza termin, żeby przyjść na rozprawę. Przychodzimy na następny termin na rozprawę, no i przedstawiamy po prostu jak to wynika. No to zaczyna się od nowa, no bo sędzina mówi po prostu, że no czy byłeś u mnie, czy to było? No nie, no to jak nie, no to ona nic do tego nie ma, ja nie mogę go po prostu skarżyć nieustawicznie, bo po prostu to nie ma sensu. No i co ja od niego chcę? Tylko moje pieniądze. Więc następna rozprawa była odłożona, był sędzia następny, no i po prostu przyszedł BOS, no i ustaliliśmy, że po prostu połowę tej należności on nam wypłaci. No i zobowiązał się do, jak to mówią po polsku, do indyka, do święta dziękczynienia amerykańskiego, że wypłaci nam te połowę pieniędzy. Podpisane w sądzie zobowiązanie, sędzia podpisał, że dogadaliśmy się na połowę pieniążków i wszystko będzie załatwione. I to trwało znowu dwa lata. Następna sprawa, no i mówimy, że sędzia taką decyzję podjął, po prostu żeśmy się zgodzili na połowę na 50%, no to po prostu znowu sędzia mówi, że to nie było u niego, to nie jest jego sprawa, nie możemy w ten sposób robić. Trzeba pójść do marszala, czyli do szeryfa, poszliśmy do szeryfa. No oczywiście szeryf, durne pytanie, no gdzie ma <śmiech> BOS yy, konto? W którym banku? Citibank, Slavic Bank, kto tam wie. Albo gdzie ma jakie roboty, gdzie ma jakieś maszyny, to może mu zająć. Oczywiście po tych poszukiwaniach, wszystkich no, stanęło to wszystko w miejscu. Nie znalazł niczego, więc sprawy nie ma. Na następną rozprawę złożyliśmy znowu wniosek, opłaciliśmy. No i to samo. Ale już bos, oczywiście żyd, wysłał swojego adwokata. Adwokat po prostu przedstawił sprawy, że, bo nie było żadnej umowy, że ci ludzie nie pracowali, że on nie zna, oczywiście umowy nie było żadnej spisane. No i tak się to skończyło, że po prostu sędzia zawyrokował, że no po prostu nie ma podstaw, żeby wypłacili nam pieniążki. Choć był dokument, który po prostu wskazywał na to, że oni przyznali rację Forman i, i BOS, że są nam dłużni pieniądze. No ale sędzia, decyzja sędziego jest ostateczna, bo już oczywiście za tłumacza musieli płacić, zawsze sąd za każdą rozprawę płaci 100 dolarów. Już mieli tego dość, y, trzeba było to skończyć. No i oczywiście bos wtedy nie przyszedł, przyszedł sam adwokat. Oczywiście że na końcu sędziego poprosił, że wszystkie po prostu jakieś pomówienia, że to są niesłuszne, że prosi, żeby z akt y, powykreślać że jego boss nie był karany, że to taka sprawa, że to jakiś taki epizod yy, może z Księżyca, z kosmosu wzięty tak, że sprawa jest zamknięta, nie dostaliśmy ani grosza. Po Polaków, współpracowników, z którymi pracowałem w różnych firmach, miałem taką sytuację ciekawą, zawsze w piątek po wypłacie, oczywiście nie zawsze, ale zdarzało się, że po prostu jakieś piwko w restauracji gdzieś na Manhattanie, no jest wypłata, trzeba po prostu pójść i z kumplami wypić. No, to żeśmy poszli w pięciu do restauracji, ja oczywiście piweczko postawiłem pierwszy, zamówiłem kolejkę, jedno, drugą, trzecio. Tam ci jakoś to opornie szło, no ale piwo oczywiście moczopędne, trzeba było skorzystać z łazienki. No jak przyszedłem tu, zostało trzech kolegów, poszedłem drugi raz, został jeden, jeszcze cztery piwa na stole. No poszedłem jeszcze raz, no wróciłem, to już nie było nikogo, tylko cztery piwa i rachunek na 125 dolarów do zapłaty. Dzień. No jak było? Tak było, że po prostu ja zamawiałem piwa, no to kelner, ja się zwracałem do kelnera, że po prostu proszę pięć piw, no nie? No to kelner nosił, patrzył na mnie, że ja jestem tym człowiekiem, który zamawia to piwo. Więc jak się kończyło piwo, to następna kolejka, następna kolejka. No jak kumple po prostu zniknęli, no a byli z przyjaznego kraju, no ja tak nazywam. Taki podział jest o, oczywiście Łomża, Grajewo, Białystok, no na tu... Podkarpackie, no to było tak po prostu, że no ci ludzie tak nieładnie postąpili. No i po prostu wszyscy odeszli, no i rachunek trzeba na końcu zapłacić. Taki finał. Ale to był pierwszy i ostatni raz z takimi kolegami. Na pewno niektórych interesuje y, po prostu, co na drugi dzień było, bo oczywiście do pracy trzeba było przyjść. No, ale to nie na drugi dzień, bo w sobotę żeśmy nie pracowali, w poniedziałek. No to po prostu ci moi koledzy wielcy, no jakby się nic nie stało. Ja im podziękowałem, że oczywiście wspólnie żeśmy odjechali, odeszliśmy od stołu. No tłumaczenie takie, że po prostu jak ja wyszedłem do łazienki, oni po prostu pomyśleli, że ja już pojechałem do domu. Na pewno ten okres 8 lat mojego pobytu tu bez rodziny, bez dzieci, bez żony jest trudny. I jeszcze w dodatku, jeżeli człowiek nie ma legalu, czyli nie ma legalnego pobytu, jest to uciążliwe. No i człowiek tak nieraz myśli: po co to wszystko, komu to jest potrzebne? No na pewno nie mnie, bo jestem człowiekiem, który pracuje tu i utrzymuje rodzinę, wysyła pieniądze w przeliczniku teraz na dolary, oczywiście. Jest to dużo mniej pieniędzy. No ale tak widocznie ma być, żeby ktoś miał lepiej, ktoś się musi poświęcić. I chyba to dlatego tak jest. Może powiem jeszcze o takim śnie człowieka, nielegalnego imigranta, który po prostu tu mieszka, bo to praktycznie każdy ten sen miał i ja też go miałem. Po prostu była sytuacja, że śniło mi się w ten sposób, że wróciłem do kraju, no tak sobie wyskoczyłem, jak to mówią po, w Ameryce, na weekend, no i później chcę się wracać z powrotem, no ale jedziemy na lotnisko w Polsce, no okazuje się, że nie mam paszportu, no bo paszport na, żadnych dokumentów nie mam, bo po prostu zostawiłem wszystko w Stanach, pojechałem jakimś cudem do Polski. No i człowiek się męczy, przewala z boku na bok, tam mieszkanie jeszcze i praca i tak dalej, nic to nie wyzałatwiane, a tu nie mogę wjechać. No jest problem, no i człowiek się tak męczy parę godzin, no później otwiera oczy, patrzy na sufit, po suficie kroczy kakroć. No to jestem Niektórzy z Polaków po prostu nie, nie potrafią się odnaleźć w Ameryce miejsca konkretnego do życia. Jak wcześniej mówiłem o hierarchii wartości, po prostu tu w Ameryce większości Polaków zatraca. W Polsce ładnie się mówi, że ludzie wierzący, 90% ponad, to ludzie wierzący, katolicy. No, w Ameryce to całkiem inaczej wygląda. No bo wystarczy pójść na przykład w piątek do jakiejś tam restauracji, w której są dancingi. No to ja rozumiem, że młodzi ludzie, no jeszcze nie skrastylizowany umysł, jeszcze po prostu nie wprowadzony w życie tak, jak należy, no to po prostu idzie się bawić, jeszcze nie wie, zanim dojrzeje do tego wszystkiego, to upłynie trochę czasu. No, ale jak się idzie na przykład Continental, dom narodowy, no to po prostu widzi się panie. Tu tak fajnie, śmiesznie mówię, że tak zwane trzy kłodrówki. Czy kodrówki to są panie, które, no bo kwadrat to jest 25, no to czyli 75 lat, no i na przykład do domu narodowego to można wejść oczywiście pod krawatem. No i te panie, co tam wyrabiają, no to oczywiście człowiek, który pójdzie i chce się zabawić, nawet posiedzieć, posłuchać jak zespół gra, wypić sobie piwko spokojnie, no nie odejdzie spokojnie, że posłucha, bo zaraz na kolana przyjdzie taka pani, czy kłodrówka, no i zawraca oczywiście głowę. No to w Polsce jest nie do pomyślenia. Ktoś by pomyślał, że różanie z babciu i na piec, a w Ameryce tak nie jest. W Ameryce ludzie się chcą bawić, po prostu używać światu. i Imprezy przeważnie w takich lokalach, jak Continental, Dom Narodowy, to jest piątek, sobota, niedziela, trzy dni. No i ci ludzie po prostu, jak tak zwane towarzystwo, bym powiedział, wzajemnej adoracji, ludzie, którzy znają się, no, w tym towarzystwie obracają się, tam dochodzą pary tak zwane yy, małżeństwa amerykańskie, czyli takie małżeństwa skojarzone, małżeństwo ale w Ameryce. No i może ubiór pań, no oczywiście dziewczyny młode, może zacznę od młodych dziewczyn, no jak się ubierają no to i w Europie, w Polsce to samo, po prostu nie ma wstydu odkryć jak najwięcej po prostu ciała i po prostu nieraz to jest takie żenujące jak człowiek patrzy, bo no jeszcze młoda dziewczyna, no to tam człowiek popatrzy, no przyjemnie jest popatrzeć, ale jak popatrzeć na panią 60, 75 lat w jakiejś takiej mini albo no tak bym powiedział skromnie ubranej, no to naprawdę jest to niesmaczne. 8 lat w Nowym Jorku, 8 lat na Brooklynie. Zdobyłeś pewną wiedzę, masz doświadczenie i moje pytanie jest następujące. Co doradziłbyś, co powiedziałbyś ludziom, którzy teraz chcą przyjechać do Ameryki? No co bym powiedział? Ja bym oczywiście na miejscu takich ludzi no, grubo się zastanowił, bo wiadomo, że teraz... Środki masowego przekazu, media mówią o sytuacji, o kursie dolara, o pracy. Nawet w takiej audycji, w takim wywiadzie ludzie się wypowiadają po prostu i przedstawiają jak tu wszystko wygląda. No wiadomo, że w Europie euro lepiej stoi, są możliwości, wizy zniesione, nie trzeba mieć wizy tak jak do Stanów i są lepsze zarobki. No według mnie bym powiedział tak, że no nie ma się tu po co wybierać, bo człowiek, który po prostu przyjedzie pierwszy raz do Ameryki, no jeszcze jak ma kogoś znajomego czy z rodziny, a chce mu pomóc, no to wtedy jakiś start jest, ale trzeba sobie zdać sprawę, że żadne studia w Polsce skończone, y, może być profesor, doktor, tu nie ma znaczenia, tu po prostu człowiek, który przyjedzie, to jest tak bym powiedział, że człowiek, który jakby no skończył podstawówkę. Komunikuje się z dorosłym, no w miarę wie o co chodzi, ale po prostu żaden dyplom tu nie jest honorowany, bo trzeba po prostu zrobić oczywiście pewne laiznesy, no jeżeli zna język z Polski, no to jest mu to łatwiej. łatwiej, a jeżeli nie zna języka, no to po prostu tak jak spotkałem niedawno panią, która jest nauczycielką w Polsce, no a tu na burgu, sprząta, wyciera kurze, oczywiście problem z językiem, bo tych różnych płynów czyszczących jest dziesiątki, no jest problem z wytłumaczeniem, co do czego, boją się i, i po prostu no uważam, że nie ma po co, po co, się tu wybierać. Dolar, kurs dolara, wiadomo jak stoi, mieszkania są drogie, coraz droższe. No i także uważam, że w Polsce, jeżeli ktoś jest operatywny, jakiś tam biznes ich założy, czy gdzieś jakoś dobrą pracę, to lepiej po prostu w Polsce zostać, a, a tu po prostu się nie wybierać. No, tak jak ja, co tu już jestem, no to po prostu, no to jestem, pracuję już przez te 8 lat. Jak to mówię po angielsku, człowiek nabrał experience'u, czyli takiego doświadczenia w pracy i gdzie pójdzie, no to no wie, co zrobić. I od razu boss, jeżeli po prostu widzi, że, że coś człowiek potrafi, to da lepsze pieniądze. Wtedy po prostu można pracować i jeszcze jakiś czas pobyć, ale na start Młodego człowieka, a zwłaszcza rodziny, które tu znam, co poprzyjeżdżały do Polski, z Polski tutaj, do Stanów, z dziećmi, no to po prostu jest tragedia. Słabe, słabe zarobki, szkoły, jeżeli do lepszej szkoły, no to trzeba dopłatnej, a do takich zwykłych szkół, to po prostu, żeby języka się nauczyć, to jedynie język, ale po prostu te szkoły są takie, że... No, no dziecko nauczy się języka, ale praktycznie historii, matematyki, języka polskiego, no, uczy się angielskiego, żeby poznać język. No i może tu chodzić 5-6 lat, nauczy się języka angielskiego, czytać po angielsku, ale praktycznie już wylatuje po prostu historia Polski i już patriotyzm i tak dalej. Człowiek już patrzy, młody tutaj, że no jak skończę szkołę, poznam język. No to gdzieś tam się załapię do pracy, coś tam zarobię, będę tu lepiej żył. Tanku, mieszkasz 8 lat w Nowym Jorku, starasz się o stały pobyt, mam nadzieję, że niebawem go uzyskasz i wszystko na to wskazuje, że tak będzie. No ale fakty są takie, że żona i dzieci są w Polsce, nie widziałeś rodziny, najbliższej rodziny przez kilka lat ostatnich i powiedz mi jak to jest nie widzieć najbliższych, przychodzą święta... Bożego Narodzenia, Święta Wielkanocne. No to jest taki czas, że człowiek powinien być z rodziną. Fakt, że człowiek tutaj ma znajomych i, i innych ludzi też zna. No ale jak się wtedy czujesz? Powiedz mi, jak to, jak to jest być emigrantem w Ameryce? Emigrantem, który no, chce zalegalizować pobyt, a, a cały czas coś jest nie tak? No Robię w tym kierunku po prostu pracę, żeby zalegalizować swój pobyt. No ale w Ameryce jest to trudne. Nie jest to taka prosta sprawa. Wymaga to czasu. No mam nadzieję, że za niedługi czas po prostu wszystkie te procedury, jeżeli przejdą, to powinni mi zalegalizować pobyt i będę mógł rodzinę odwiedzić. A propos świąt. No święta Bożego Narodzenia. Wiadomo, że to święta takie rodzinne. No... Choć się ma tu znajomych, przyjaciół, no, no na pewno się ma, no, ale przyjaciel to jest taki człowiek, który po prostu w każdej trudnej sytuacji człowiekowi pomoże. No tu ja bym powiedział, że w Ameryce takich ludzi jest, jest bardzo mało. No jest przyjaciel, że coś może doradzić, coś pomóc, ale nie w takim stopniu, co naprawdę prawdziwy przyjaciel. Ja powiem szczerze, że chyba cztery święta przez cztery lata w Ameryce, to wolałem po prostu spędzić święta sam w domu, w spokoju, żeby pomyśleć o rodzinie i tak dalej. Wiadomo, że teraz są telefony komórkowe, telefony stacjonarne, można zadzwonić, można przez internet porozmawiać, można się widzieć. Jest to na pewno udogodnienie bardzo duże. Ale nie zastąpi to oczywiście rodziny na miejscu, żeby być tam, wyściska, życzenia złożyć i tak dalej. No ale widocznie, no tak musi być. Spadek kursu dolara dał się odczuć nie tylko Polakom, którzy wysyłają pieniądze do Polski, ale na pewno i obywatelom amerykańskim lub innych narodowości, którzy tu po prostu żyją. No ale niedawno w wiadomościach podawali, że nawet to wpływa dobrze w Ameryce ze strony, tak bym powiedział, rodziny. Bo tu jest tak, że dzieci mają samochody, rodzice mają samochody, teraz paliwo drogie. To po prostu sprzedają samochody i mają tam dwa samochody i mąż odwiezie na przykład żonę samochodem do pracy, da za sobie buzi, pożyczy sobie dobrego dnia, później pojedzie. To takie tworzy może y, bardziej takie więzi rodzinne, bo jak każdy miał samochód, to każdy w swoją stronę i spotykali się wieczór, kładli się spać i każdy w swoją stronę, a teraz może to nie jest takie najgorsze. A jak Amerykanie żyją? Amerykanie są przyzwyczajeni po prostu do luksusu, do wygód. Tu jak przychodzi weekend, no to po prostu już są planowane wyjazdy, ludzie sobie planują jakieś spotkania, imprezy. Tu ja nie spotkałem ludzi, na Polaków, którzy po prostu sobie coś nie planują na weekend, no bo trzeba coś robić, no bo tu tak jest, no nie? Czy gdzieś pojechać tam w zimie na narty do Catskill, czy gdzieś nad jakieś jeziorko posiedzieć, no żeby odpocząć. No dla Polaków to na pewno jest to wydatek, bo to finanse i tak dalej, a dla Amerykanów to jest po prostu sprawa normalna. A jeżeli tego nie ma, no to po prostu narzekają, ale porównując zarobki Amerykanów a Polaków, no to wiadomo, że to co oni robią, no to robią jak robią. Oni bardzo wolno, mają problemy z liczeniem, bo nieraz jak się na zakupy pójdzie do sklepu w różnych no to mi jakieś cztery rzeczy poda, to palcem wylicie raz, dwa, trzy, cztery, no bo jakby komputerka brakło, to jest problem. No ale pracują, mają stały pobyt, no oczywiście są obywatelami, no to te stawki są większe, co Polak nie zawsze może się do takiej pracy dostać. Amerykanie szukają prac po prostu dobrych, zarobkowo, 100-200 tysięcy rocznie, co dla Polaka po prostu jest to nieosiągalne. A jeżeli już braknie w tym budżecie, nie może wyjechać sobie gdzieś tam yy, na weekend dłuższy czy no to jest problem i tu już media rozdmuchują, że gorzej się żyje w Ameryce, no trzeba samochody sprzedawać, ta energia podrożała, trzeba z czegoś zrezygnować. A jeżeli ktoś jest do dobrobytu przyzwyczajony jak Amerykanie od lat, bo tu wszystko zawsze jest, no to po prostu jeżeli trzeba sobie czegoś odmówić, no to jest ciężko. Ja może opowiem Kolega mi opowiadał taką historię, pracował y, w takim parku ileś tam lat do tyłu. No i oczywiście wszystkie y, jakieś gałęzie obcięte, to zeschnięte trzeba było to spalić. Jakieś takie skrzynki porzucone dawniej można było palić, bo teraz to nie straż przyjechała. No i po prostu Żyd był całym bosem. No i ten Polak w lunch poszedł do sklepu, kupił ziemniaki i w te rozpalone... Drzewa, jak już tak się przepaliło, wrzucił ziemniaki. No to Żyd mu pokazywał po głowie, się pokoju, że jest crazy man, czyli głupi człowiek. A później, jak już się ugotowały te ziemniaki, upiekły je w tym ogniu, wyciągnął, przełamał, no to on mówi tak, że oh my god, magic, czyli magik. nie mógł wierzyć że takim, w taki prosty sposób można po prostu coś zrobić, bo u nich jakby brakło energii, gazu, czegokolwiek to po prostu ci ludzie no już nie potrafią żyć. Taki człowiek musi zginąć, bo jest problem, on sobie sam nie zaradzi. znaczy jeżeli dostanę stały pobyt, no to mam tę możliwość, że mogę po prostu pojechać do Polski, odwiedzić rodzinę, prawda? No na trzy tygodnie, czy na miesiąc. A czy rodzinę tutaj do Ameryki ściągnąć? Tak naprawdę to po co? No pobyt jest potrzebny dlatego, że no jeżeli któreś z dzieci by po prostu chciało zakosztować, jak to mówią niektórzy fajnie, Ameryki, no to po prostu jeżeli ja tu mam pobyt i jestem w tej Ameryce, to nawet wprowadzić kogoś z rodziny, pomóc mu, no to po prostu jest inny start, bo są kontakty, wiadome gdzie się udać, żeby ktoś krzywdy dziecku nie zrobił. I jeżeli by się tu mu spodobało, tam, czy córka, czy syn, no to wtedy oczywiście mógłby sobie tu jakoś życie układać, Choć nie myślę, bo dużo teraz w tym czasie ludzi młodych po prostu z Ameryki odjeżdża, no bo nie widzą perspektyw po prostu na, na dobre życie tu w Ameryce jeszcze, tym bardziej jeżeli się nie zna języka. Także na życie z rodziną w Ameryce to, to na pewno nie. Pani Anku, ja powiem tak, mamy teraz połowę roku 2008 i siedzimy u Ciebie na, na backyardzie, czyli na takim podwórku z tyłu domu, w dobrej dzielnicy Brooklynu, w fajnym miejscu, jest przyjemna pogoda, możemy sobie tutaj spokojnie teraz pogadać, no ale 8 lat jesteś w Ameryce, chciałbym się teraz cofnąć do Czasu kiedy przyjechałeś do Ameryki. Powiedz coś ciekawego o tej pani, która wynajmowała dom rodakom. Jak to było? Bo wiem, że mieszkałeś, to było koło lotniska, to była dzielnica, gdzie mieszkali czarni i, i chyba hindusi. Jak tam się mieszkało? Było to dawno temu, na pewno pamiętasz. Jak to było? No, pierwsze moje mieszkanie w Ameryce No to rzeczywiście było bardzo ciekawe. No znajomy mi załatwił to mieszkanie, no może najpierw powiem jak z tego lotniska. jak mnie odebrał znajomy, przywiózł mnie do tej pani na mieszkanie, oczywiście on się spieszył do domu, to była już dziesiąta wieczór, ciemno, ja z jedną walizką, no więc czekam. No ale on jeszcze mówi tak, że no to zapuka, bo Polacy tam mieszkali, puka do okna, pamiętam taki pan Stasiu mieszkał. No mówi, że tu jest opłacony pokoik, no i przyleciał ten człowiek z Polski, żeby mu otworzyć. A ten mówi, że on nie jest właścicielem, on tu rentuje pokój, i absolutnie nie otworzy. No to nic nie otworzy, to nie otworzy. No jeszcze poczekał tak z pół godziny, no mówi, słuchaj, czekaj tutaj, mówi, ja jadę do domu, a ta pani może nadjedzie. No to ja z jedną walizką, taki daszek, no i czekam, dwunasta, wpół do pierwszej. No ta pani przyjechała, już deszcz zaczął padać i sobie myślę, no co ja tu zrobię? No z jedną walizką, na no, ale co? No muszę czekać i tyle, no. no wreszcie ta pani przyjechała, no przedstawiłem się, wpuściłem mnie do pokoju. Ten oczywiście się interesował, tym nie powiem, bo ta pani przyszła powiedziała, że zadzwonił, czy już jestem w pokoju, martwił się, jest wszystko ok, Ale pani taka starsza, tak jak mu wspominałem wcześniej, od taka może trzy kłodrówka, rzeczywiście z 75 lat, no to pani niesamowita. No oczywiście ona mieszkała, apartament tam wyżej chyba na drugim piętrze, a myśmy mieli taki pół basement. No ale po prostu to był reżim jak w Oświęcimiu, bo ta pani za dużo prądu nie świecić, gazu nie używać. Oczywiście zimową porą to yy, przykręcała tam karoryfery, żeby nie grzało, no ale wcześniej tam. Ktoś powiedział, że mieszkał, spotkałem takiego kumpla, który mówi, że jak było bardzo zimno, to wszystkie kurki od gazu podkręcał, to takżeśmy to robili, zamknięte drzwi, jak będzie pukała, no to się gaz zakręci, tak się robiło. O dziesiątej godzinie w nocy no, kazała światło gasić, no bo tak, żeby kłaść się spać, no to było to takie zabawne, no. Miałem takiego kolegę, który tam mieszka, no to mówi pani, no co my tu robimy złego, no o 10.00 co ja będę z kurami szedł spać, no, jest weekend, no, jest sobota, no to co o 10.00, no gasi światło i tyle. A to były, były problemy. No jest to śmieszne, ta pani przychodziła nieustawicznie, w lodu, o lodówkę otwierała, patrzyła w lodówce co jest, no. No mówi kolega, no ale proszę panią, no ale co panią interesuje, co tam w tej lodówce jest, no nie? No ona mówi, że ona sprawdza, czy coś się tam nie zepsuło, bo lodówka się zepsuje, no trzeba nowo później kupić i same problemy. Także ta pani tak, no niezbyt była przyjemna, no ale o pieniążki, ja tam po prostu, jak przyjechałem, nie miałem jeszcze na początku pracy, no to więc ona miała do remontu łazienkę. No to mówi, wie pan co, no pan jeszcze nie pracuje, no to może pan by coś tu zrobił. No oczywiście, no to dlaczego nie? no to taką łazienkę, takimi płytami ściany tam obkładałem, jeszcze nie wiedziałem dokładnie, jaka ta technologia w Ameryce, jak to robi ona mówi, że no jak ja to narzędzi nie mam, ja mówię, proszę panią. Ona mówi, że syn jej ma wszystkie narzędzia. No ale mówi, a to pan nie ma narzędzi? Ja mówię, pani, jak ja przyjechałem dwa dni temu, to skąd ja mam narzędzia? No ale poszła do garażu, mówi, no niech pan zobaczy, bo ja się na tym nie znam, co panu potrzeba? No to poszukałem te, te narzędzia, no i robiłem praktycznie 3 dni, jeszcze później pomalować sufity, takie płyty były tam wstawiane. No i ona mówi, a to ja panu tam odliczę od rentu, wtedy płaciłem 300 dolarów. No to za te cztery dni pracy zapłaciłem mi 70 dolarów. No ja, ja liczyłem tak, że bo to takie, takie stawki wtedy były, że tak 100 dolarów, no to tak można było zarobić przy takiej pracy, nawet więcej. Ale ja sobie myślę tak, że no jakby mi dała nawet po 50 dolarów za dzień, bo Oczywiście człowiek, który już tu ma experience, doświadczenie, no może by to zrobił za dwa dni, no ale za 70 dolarów, no to on by wziął z 300 dolarów, ale no ona mówiła, że ona tak, no bo jej sen by to zrobił no w pół dnia, no a to dokładnie tak nie było, ale to była pani oczywiście, Polka, znała już język angielski, lata, to już była starsza pani, no to oczywiście no musiała wykorzystać maksymalnie, co się dało, no żeby zarobić, no bo już komuś tam nie wyda, nie zatrudni, to jest taka okazja. To jest właśnie. Dlaczego się stamtąd wyprowadziłeś? To znaczy, to była sytuacja taka trochę dziwna. No bo mój kolega, który było cztery pokoje. Mieszkał po sąsiedzku, zaprosił sobie pewnego razu na swoje imienie kolegów z pracy. No, kolegów z pracy zaprosił, no to oczywiście impreza, no a lubiał sobie wypić w weekend. No to więc oczywiście pani cały czas przychodziła, no co się tu dzieje, no bo piją wódkę, palą papierosy i tak dalej, spalo jej dom. No, on jak już troszkę wypił, to mówi, że on tu płaci po prostu rentu, ogniska nie palą na środku, no kuchni, także nic się tu nie dzieje. No ale trochę się nie zachował w porządku, bo oczywiście jak już wypili to, co mieli do wypicia, no to on poszedł do pokoju spać, a, a mnie mówi także, no to ty tu z nimi weź coś tego. No oczywiście ja muszę zaznaczyć, że do tego towarzystwa powiedziałem, że jestem zmęczony, ja nie chcę tam z nimi po prostu być przy stole. No chwilę porozmawiałem, więc oni pousypiali najpierw przy stole, w Czech. No a ten kolega usnął na łóżku, już spał. No i później już, jak już butelki spadły ze stołu, to spali na podłodze. No spali na podłodze, zaczęli gwizdać. No ja nie spałem całą noc, no bo ten jeden mówi, no ty lepiej ode mnie i tak dalej. No i ta pani oczywiście przychodziła, pukała w drzwi, no. No bo oczywiście bała się o swój, o swój dom. No i na drugi dzień oczywiście, jak już przyszła, ci rano pojechali, no to kłopot, kłótnia z tym moim kolegą. No ja tam parę słów powiedziałem, że nie było to tak najgorzej, no bo to tak wyglądało, ale można było to inaczej załatwić. No płaci się rent ostatecznie, no to się odpowiada za to i ona bierze pieniądze i człowiek tej prywatności jakiejś musi mieć. No, no to są imieniny, prawda? No ale kłótnia kłótnią, no i kolega się wyprowadził. Ona też mówiła, żeby było dobrze... Że ja bym się też, żebym ja się też wyprowadził, no, no bo troszkę tam obstałem zanim, więc podziękowaliśmy pani za zamieszkanie. No i trzeba było szukać innego. Ostatnie pytanie. Powiedz mi. Ile potrzebowałbyś pieniędzy, gdyby ktoś tutaj przyszedł do Ciebie z, z walizką pełną pieniędzy i powiedział do Ciebie tak. Słuchaj, powiedz ile chcesz, to Ci dam no i jeźdź jutro do Polski. Ile byś potrzebował mieć gotówki, żeby tak spakować manele, paszport do ręki i na lotnisko i w drogę do Polski? No to jest takie pytanie i trudne i nietrudne. No ja myślę, że no jakbym tak miał jakieś 100 tysięcy dolarów, no ani bym się nie zastanawiał, wracał do Polski. Przy tym kursie dolara oczywiście, no jaki jest. No. Kogo chcesz pozdrowić? Ostatnia szansa. No pozdrawiam ludzi mądrych, zwłaszcza Polaków, co tu jest y, bardzo mało takich, y, którzy... Oczywiście zasługują na jakieś takie pozdrowienia, bo jest tu takie przysłowie, takie się w Ameryce, wcześniej miałem to powiedzieć, że Polak, jeżeli nie zaszkodzi Polakowi, to już dużo pomógł. To czyli tym pozdrawiam tych, którzy nie zaszkodzili. To mówił Janek z Brooklynu, z Nowego Jorku. Słuchaliście niezależnej audycji internetowej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 I'm